Rozdział drugi. Napisz aniołowi kościoła efeskiego. Te rzeczy mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swej i chodzi między siedmioma lichtarzami złotymi. Wiem sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją, aż iż nie możesz znosić złych. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są I znalazłeś ich kłamcami, i byłeś uciśniony, i cierpisz, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko Tobie, że miłość Twoją pierwszą opuściłeś. A tak pamiętaj, skądżeś wypadł, i pokutuj, a pierwsze uczynki działaj, A gdzie by inaczej przyjdę przeciwko tobie rychło, a ruszę lichtarz twój z miejsca jego, jeśli byś się nie upamiętał. Ale jednak to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę, który ma ucho, niech słucha, co duch mówi kościołom. Temu, który by zwyciężył, dam jeść z drzewa żywota które jest w pośrodku Sadu Bożego, a aniołowi Kościoła Smyrneńskiego napisz. Te rzeczy mówi pierwszy i ostatni, który był umarły i żyje. Znam sprawy Twoje i ucisk i ubóstwo, a czy jesteś bogaty? I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydmi, a nie są, ale są burznicą szatańską. Nic się nie bój tych rzeczy, które masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektóre z was do ciemnicy, abyście byli doświadczeni, a będziecie mieć ucisk dziesiąci dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Który ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. Kto by zwyciężył, nie będzie obrażon od wtórej śmierci. Przy tym napisz aniołowi kościoła pergameńskiego. Te rzeczy mówi ten, który ma miecz obosieczny i ostry. Wiem ci uczynki twoje, a gdzie mieszkasz? To jest, gdzie jest stolica szatańska, a też trzymasz imię moje i nie zaparłeś się wiary mojej, ani w te dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabił jest u was, gdzie szatan mieszka. Ale mam przeciwko tobie trochę, że tam masz tych, którzy dzierżą naukę Balaamową, który uczył Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli z tych rzeczy, które bywają bałwanom ofiarowane i aby nieczystości się dopuścili. Także też masz takich, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co mam w nienawiści. Upamiętaj się, bo gdzieby inaczej przyjdę na ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Kto ma ucho Niechaj słucha tego, co Duch mówi Kościołom. Temu, który by zwyciężył, dam jeść z tej skrytej manny i dam mu kamyk biały i na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je bierze. Napisz też aniołowi Kościoła Teatyrskiego, Te rzeczy mówi Syn Boży, który ma oczy jako płomień ogniowy, a którego nogi podobne są mosiądzowi. Wiem Ci uczynki Twoje i miłość i posługiwanie i wiarę i cierpliwość Twoją i sprawy Twoje os i ostatnie rzeczy większe niż pierwsze. Ale mam trochę przeciwko Tobie, że nie wieście, Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, aby się nieczystości dopuszczali i jedli z tych rzeczy, które bałwanom bywają ofiarowane i dałem jej czas, aby się upamiętała od złości swoich, ale nie pokutowała. Oto ja porzucę ją na łoże i tych którzy z nią cudzołóstwa się dopuścili w ucisk wielki, jeśli by się nie upamiętali z uczynków swoich, a synów jej potracę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem ten, który badam się nerek i serc i dam każdemu z was według uczynków jego, a wam mówię, Drugim tiatreńczykom, którzykolwiek nie mają tej nauki, ani poznali głębokości szatańskich, jak opowiadają, nie włożę na was innego brzemienia, a wszakże tego się trzymajcie, co macie, aż przyjdę. Albowiem, jeśli by kto zwyciężył i zachował aż do końca uczynki moje, dam mu. Zwierzchność nad poganami i będzie nimi rządził laską żelazną i jako naczynia gliniane będą skruszeni, jako ja też wziąłem od Ojca Mego i dam mu gwiazdę za ranną. Kto ma ucho? Niechaj słyszy, co Duch mówi Kościołom?